Mikrofon czeka, taki powrót do starych czasów nie nadrzekam hmm. Wręcz przeciwnie, szukam samych hasów, to kolejne, Co za album, Redman, PeeFunk, Ej Abdul Dzięki taki beatom nie chce chcę pisać Ej, co jest próbaw, do ch... No, sorry, no, Weźmy pójść no, ten ziom! No już puszczam, już puszczam. to ch... niepodobny. niepodobne, ziom! No człowieku, no już puszczam. No, no, no, no, no, no, no, right, no, no, zacznę jedź, no, oh, oh, mikrofon czeka do starych rapów, ja, ja czuję w ja Bentley, i o, czuję o, o, moc, ma tu parów absurdu o, i mocy watów. Szukamy perełek, bawiąc się w piratu. To dla nas wzory i spuścizna powielki. To Isaac Hayes, samplowany do pęki. Dziewczyny z że w refrenie słodko chwilą. A my żyjemy tą chwilą? Dzięki! Poszukiwanie <try> prawdziwego rybu, Ruszamy w podróż jako znawcy <try> dobrego smaku. Niobcy jest nam trusk, lulowsku, chipa, Sam, raz, dwa, raz, dwa, czym nie słychać? Przedłużamy świadomość, by pamiętać o źródłach. Mamy o tyle farta, że możemy porównać w dzisiejsze Gówna yeah. i papki, wciąż robi, rapi I nie jeden chce się równa Pierwsze nie dla kasy, drugie dla zasad Nie marnujemy szansy kolejnej, żeby nawracać To hasa, nawet w dzisiejszych czasach Taka nuta, od dzisiaj rzadko się ale się zdarza To oparta na samplach, rapunacja Słuchamy w kółko tych samych facjach Tych samych płyt, co były wcześniej na taśmach a dresz przechodzi, śmiej się jaźwa Chodź tak. Chodź tak. Oh, oh, oh, oh, dla wszystkich do... koneserów. Oh, koneserów. Dobrego oh, oh, rapu. O, te, P, dla Redmena. Hej, hej, dla całej ekipy. Wielki yo Wielki Jo.